W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Duchu Święty, prowadź nas tymi drogami, które Ty zechciałeś zapisać ku naszemu zbudowaniu, ku temu, abyśmy Ciebie mogli poznać. Prosimy o to przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Dobrze. Drodzy Państwo, no, próbujemy naszych działań kolejnych, w ostatnim momencie naszego ostatniego spotkania przypominam, zatrzymaliśmy się na chwilę, na, czy przy tekście, który jest w ósmym rozdziale drugiej Księgi Królewskiej, tak, czyli poświęcenie świątyni. Tam pokazywałem Państwu, że ten Bóg, który, którego właśnie żeśmy tak no, znaleźli czy odkryli, zobaczyli, to jest Bóg, który jest Bogiem yy, nie mieszkającym na ziemi. Tak? Yy, I to bardzo chcę mocno podkreślić. To jest bardzo ważna sprawa. Dlaczego? Dlatego, że my, yy, yy, jeżeli przyjmiemy, że Bóg jest jeden, że Bóg jest Panem historii, że Bóg jest ponad światem, że Bóg jest no, ponad wszystkim, to znaczy, że go nie ma na ziemi. Tak? Że On nie jest e, elementem tego świata. Tak. Przy czym pamiętacie, Państwo, myśmy mówili przez jakiś tam moment w tym, w tym naszym ostatnim spotkaniu mówiliśmy o takim bardzo mocnym stwierdzeniu, że nie ma innego Boga. Tam pokazywałem Deutore Zajasza, to tak, tych, tych tekstów było tam sporo tutaj. I wydaje się, że to jest takie właśnie bardzo mocno podkreślone, że tylko jest jeden Bóg jest tutaj bardzo ważną, ważnym wnioskiem z tego, co się działo w niewoli babilońskiej, czy po niewoli babilońskiej, czy w wyniku niewoli babinońskiej, tak? która była dotarciem do tego, żeby powiedzieć, że o proszę bardzo, tylko jest właśnie jeden Bóg. Ale także jest ten drugim wnioskiem, który właśnie zacząłem tam mówić, jest to, że, że tego Boga nie ma w świecie. Tak? I y, y, ważne jest, tutaj mu trzeba by bardzo mocno podkreślić, że ten Bóg, y, chociaż nie ma go w świecie, to on jednocześnie jest bardzo zatroskany o człowieka, tak? Znaczy, zobaczmy, w czasie niewoli babilońskiej było tak, że Bóg żądał od ludzi, czy przed niewolą babilońską, żądał od ludzi tego, żeby byli moralni, żeby moralnie postępowali. Ludzie nie postępowali moralnie, więc Pan Bóg ich ukarał, tak? Wygnał ich do, do yy, Babilonii. Ale okazuje się, że w tej Babilonii Ezechielowi Pan Bóg się pokazuje, tak? Pan Bóg staje przed Ezechielem i, i mówi, ja jestem z wami. Tak? Co to znaczy? Co to znaczy, że Pan Bóg w ten sposób no, jakoś się pokazał? Tak? To znaczy, drodzy Państwo, że On ma jakiś, jak to powiedzieć, bliższy stosunek do Izraelitów. No, do, on jest jakoś zatroskany o tego człowieka. To znaczy, nie ma go w tym świecie, ale jest w tym świecie. I tu jest pewna trudność, którą trzeba, znaczy trudność, no sprawę, którą trzeba, której trzeba dotknąć, która jest też konsekwencją tego stwierdzenia, że Pan Bóg jest jeden i to pokazał, udowodnił w akcji tak, tej, tej akcji niewoli babilońskiej. Mianowicie, jak w takim razie Bóg mieszka na świecie, jak w takim razie Bóg wchodzi w świat? Tak? I tutaj, drodzy Państwo, trzeba by, to jest, ja jestem we wnioskach, tak, znaczy to, żeby, żeby nigdzie nie idziemy dalej, to, to, to po prostu omawiamy tę, te, te, to jedyność Pana Boga, omawiamy teraz wnioski z tego. Więc jak Pan Bóg jest w świecie, jeżeli Pana Boga nie ma w świecie, tak? Co pokazuje bardzo mocno ten fragment mówiący o tym, że o poświęceniu świątyni przez Salomona, kiedy Salomon mówi, że Panie Boże, my tu na ziemi będziemy Ciebie prosili, a Ty tam, gdzie mieszkasz, czyli w niebie, tam no, wysłuchaj naszych modli. Tak? To jest wyraźne oddzielenie. Jedno od drugiego. Bóg nie jest na ziemi. To jak jest na ziemi? No i tutaj trzeba wymienić kilka takich terminów, których Żydzi używają do tego, żeby pokazać właśnie działanie Pana Boga na ziemi. Tak? I e, jeżeli mówimy o świątyni, to w świątyni znajduje się Jego chwała. Chwała. Hebrajskie kabod. Chwała. Co to jest chwała? Majestat. Ciężar. To jest jakiś. Jeżeli tak to można nazwać, bo to próbuje określić, próbuje Państwu wytłumaczyć hebrajskie myślenie o tym, co, czym to jest. Jak widzimy na przykład wielkiego króla, który jest ubrany we wspaniały płaszcz. Cały na bity złotem, prawda? Cudowną koronę. Siedzi na jakimś wielkim złotym tronie. Jeszcze go niosą. To całe to, gdybyśmy policzyli, chcieli policzyć, ile to waży, tak? To byłoby uuuuh, tak? Ten majestat, wielkość, tak? To można by oddać słowem kabod, tak? Ciężar. Tak? Nie, ciężar Pana Boga, nie, nie ciężar tych wszystkich arki, ołtarza i tak dalej, i tak dalej. Nie, tylko ciężar majestatu, tak? Tu chodzi o jakby podkreślenie majestatu Pana Boga. Pan Bóg jest, pokazuje nam się w majestacie i ten majestat jest taki, że e, jak e, byśmy zobaczyli e, ten majestat, byśmy padli przygnieceni majestatem na twarz. Znaczy, byśmy padli na twarz, przygnieceni majestatem. Chodzi o tę wielkość tego majestatu, tak? Jak to inaczej wyjaśnić? No, tak bym to tak uprzystępniał, tak? Przy czym to jest, jak widzicie, to jest jeden aspekt tej sprawy. Innym aspektem jest to, że w świątyni znajduje się obecność. Szekina. Szekina. Co to jest szekina? No, znowu spróbujmy to sobie tak y, uprzystępnić, tak? czy znaczy, jakoś to sobie skojarzyć. Gdybyśmy, drodzy Państwo, chcieli. Y, no, użyjmy może takiego węchowego y, przykładu. Ktoś używa bardzo takich y, aromatycznych perfum, prawda? Tak? Przeszedł. I zostawia oczywiście za sobą yy, wspaniały zapach. Wszyscy, a jaki piękny zapach, tak? To teraz tego, tej osoby tu nie ma, tak? Ale jest jakaś cząstka tej osoby, coś, co świadczy o tej osobie. Słucham? Ślad. Yy. No może ślad jest tu lepszym sformułowaniem. Tu mi się od razu przypomina biskup Chrapek, nieżyjący już niestety. I jego, prawda, ten ślad, tak? Że człowiek zostawia ślad. E, no coś takiego. To znaczy, to nie jest sam Pan Bóg, tak? Tylko to jest, użyjmy słowa, ślad po Panu Bogu, tak? Niematerialny, ale ślad, który jest... Śladem aktualnie odciskanym. To znaczy, to nie jest ślad, że Pan Bóg przeszedł i sobie poszedł. Tylko On jest w tym momencie tutaj. I jeżeli On jest tutaj, to jakiś ślad On zostawia. Jest jakieś oddziaływanie tak? tego Pana Boga na, na, na to, co, co się dzieje na, na, na wokół. Tak? I dlatego nazywano, przetłumaczono to na polski po prostu obecność. Tak? Żeby pokazać, że tu, że tu Pan Bóg jest, ale Go nie ma. Znaczy, yy, yy, yy, no właśnie, i tu jest trudność, żeby to wytłumaczyć. Tak? Znaczy, nie wiem, jak to można inaczej wytłumaczyć, bo jesteśmy w dwóch y, przeciwstawnych sobie porządkach. Pan Bóg jest poza światem, a jednocześnie Jego obecność jest tu, w, w świątyni. Tu w, ta kina, y, prawda, przyjmuje jakby te, te y, modlitwy, czy jakoś tam, no, jest obecnością Pana Boga. Tak? Dobra, idźmy dalej, pozwólcie, bo to trochę jest tych, tych y, terminów. Innym terminem, który zresztą w tej y, modlitwie konsekracyjnej Salomona jest użyte, jest słowo imię, tak? Imię Boga jest wzywane nad y, tą świątynią. Jakbyśmy znowu to imię powiedzieli? Imię jest dla Izraelitów tożsame z osobą, tak? Oni nawet używali to w ten sposób, że na, w, w tamtych czasach no, wielu możnowładców nie umiało pisać i czytać, tak, ale musieli się gdzieś podpisywać. No to oni się nie podpisywali, tylko specjalny rytownik robił im pieczęć. Albo na sygnecie, na, na pierścieniu, albo taką pieczęć na cylindrze, tak. I on miał, jak, się pod, jak miał się podpisać, to po prostu brał tą pieczęć i przejeżdżał po, po tym wosku, czy tam po czymś, co tam było, tak? I tam na tej pieczęci było napisane imię i nazwisko jego. Znaczy nie było nazwiska, ale imię, prawda? Kim on jest i tak dalej. Więc jest tutaj jakaś taka sytuacja, której, no można by powiedzieć, że to imię jest um, synonimem człowieka, całego człowieka, tak? Więc jeżeli wzywamy imienia Pana Boga nad świątynią, to znaczy, że istota Pana Boga jest w świątyni. Jak to wytłumaczyć? Nie wiem, No, ale to, to tak można by powiedzieć. Tak? To, to oni tak tego używali. tak, Że imię Pana Boga jest, w, jest wzywane nad tą świątynią. Co to znaczy? To znaczy, że świątynia jest świątynią strzeżoną przez Pana Boga. On jest po prostu tym, który... Zabezpiecza tę świątynię, tak? Idźmy dalej. Yy, już odejdźmy może od świątyni. Mianowicie Pan Bóg bardzo często posyła do ludzi swojego anioła. Malach. Malach. Yy, ten malach, tak? To jest wysłannik, wprost osoba, wysłannik Pana Boga. I my bardzo często widzimy, zwłaszcza w tych tekstach takich no późniejszych, widzimy, że y, tym Mojżeszowi, tam innym osobom objawia się właśnie anioł pański. Ale to objawienie anioła pańskiego jest tak naprawdę objawieniem samego Boga, tak? Znaczy, on nie może się objawić, bo jego postać jest, jego kult jest bezosobowy, bezobrazowy, anikoniczny, tak? Więc on nie może się pokazać. W takim razie co się pokazuje? Malach. Malach Yahweh, Tak. Dobrze. Czasem Bóg oddziaływuje na ludzi przy pomocy takich innych rzeczy, na przykład Ruach, tak? czyli ducha. Tu, żeby, wydaje się to proste do, do ukazania, mianowicie Pan Bóg podczas tworzenia tchnienie życia w, w usta, czy jakby w płuca e, człowieka, tak? No i to jest właśnie to tchnienie Pana Boga, tak? Ten wiatr, bo ruach to też wiatr, tchnienie Pana Boga, coś, co jest Bożego w człowieku. I teraz Bóg tego, tego ducha posyła do poszczególnych ludzi, a to proroków, a to królów, a to gdzieś tam, tak? Po prostu posyła te, tego ducha swojego i ten duch no, ogarnia wszystkich ludzi Powoduje, że ci ludzie Wstają jakby W takiej radzie Boga Mają wgląd w myśleniu W myślenie Pana Boga tak? Mają coś z Pana Boga tak? I Pan Bóg przez ducha Prowadzi, kieruje Mówi do, do człowieka Także tutaj trzeba wymienić Jeszcze jeden aspekt Mianowicie słowo dawar co znaczy słowo? Znaczy, tak, warto jest słowo. Pan Bóg działa przez słowo. Bóg powiedział, stań się. Tak? Niech się stanie światłość. Zobaczcie zatem, że te, to słowo to nie jest treść. To jest jakaś ym, siła. Jakiś czynnik sprawczy. Tak? Zresztą my mamy w tym fragmencie z Izajasza Deutora Izajasza chyba. Podobnie jak ulewa i śnieg, nie, wracają z nie, nie spadają z nieba i tam nie wracają, dopóki nie nawodnią gleby, nie użyźnią jej, także daje nasienie dla siewcy i chleb dla jedzącego. Tak słowo moje nie przychodzi do mnie, nie wraca do mnie bezowocne. Tak? Prawda? To jest to, to słowo, ta moc słowa. To jest coś, co, co, co jest mocne. Tak? To słowo jest mocne, jakoś jest mocą Pana Boga. Dobra, no to, to, to przy pomocy tego Pan Bóg się pojawia na Ziemi. Oto, to, to tak. Tu bardzo proszę w żaden sposób nie łączyć z tego z awatarami. Tak? Dlaczego? Awatary są z innego systemu religijnego. Tak? Awatary to są w, w kulturze i w religiach Indii. To są po prostu przejawy mocy Boga, czyli to jest prawie to samo, tylko proszę nie używać tego sformułowania, bo ono jest z innego kręgu kulturowego. Tak. Być może warto by jakąś pracę napisać, e, różnica między tymi, a, czy podobieństwa między tymi awatarami, a tym co wymieniłem, te sześć słów, które wymieniłem, ale, drodzy Państwo, no jeszcze ja nie znam takiego artykułu na ten temat, więc może warto to napisać, prawda, rzeczywiście. Ale to nie jest to samo, tak? To, to jest w innym kręgu kulturowym, więc nie używajmy tutaj słowa awatary. Ehm, dobrze, A więc Pan Bóg się pojawia. Pan Bóg, który nie jest na świecie, to z tym skończyliśmy nasze ostatnie spotkanie, Pan Bóg, który nie jest na świecie, pojawia się e, no, w tym świecie, tak? Działa w tym świecie jest widoczny w tym świecie. No, tak by można było tutaj to nazwać. Pójdźmy dalej we wnioskach. Ciągle jesteśmy we wnioskach. Na razie nie mówimy o objawieniu. Chociaż muszę się spieszyć, bo jeszcze to spotkanie i następne tylko. Straszne. A więc, drodzy Państwo, co, co zrobimy dalej? Dodatkowe właśnie jakieś dokształty, korepetycje. Nie wiem, co, co... trzeba będzie zrobić. Ale nie, już organizatorzy przygotowali naprawdę bardzo ciekawe rzeczy dalej, więc to będą dalej też ciekawe, rzeczy. Więc nie wiem, czy mamy czas. Dobra, ja się spróbuję streszczać. Drodzy Państwo, więc tak. Widzimy, że Pan Bóg działa w świecie. Ważne. Działa na rzecz człowieka. Tak? To jest bardzo ważne. Jest nastawiony na tego człowieka. Ale teraz zobaczcie, że to yy, działanie Pana Boga w w świecie, który, które możemy zobaczyć, i tak dalej. Stawia nas przed pytaniem, no dobrze, ale w religii, na przykład Moabickiej, albo kanadyjskiej albo innej, też pokazywali tam ludzie działania Baala, Kemosza, Asztarte i innych bogów działania w świecie. Tak? No to zaraz to czym się Jachwę różni od tamtych bogów? tak? To pytanie o tyle jest ważne też, że, drodzy Państwo, jak pamiętacie jeszcze nasze wykłady z proroków, mówiłem, że i teraz też przy tym wykładzie powtarzałem, że istniało coś takiego, co, się, co nazwano później baalizacją kultu Jachwę, czyli takim przedstawieniem Jachwę za czasów proroków jeszcze, kiedy Jahwe był utożsamiany z Baalem albo był jednym z bogów Panteonu, którym był szefem Baal i tak dalej. Tak? Tu możemy wymienić jako przykłady wzorowane na różnych hymnach Baala psalmy. I już dziś one istnieją. Tak? Więc czym się różni Jahwe od Baala? No, więc wróćmy do tego, co mówiliśmy, że Boga nie ma w świecie. Zwróćcie uwagę, że Jachwe nie jest Bogiem żywiołów. Jachwe nie jest Bogiem astralnym, znaczy związanym z astronomią, z ciałami niebieskimi. Tak? Nie jest z nimi związany, natomiast Ci wszyscy właśnie Baale, jakiś tam Kemosze, Szamasze i inni tam ówcześni yy, przedstawiciele panteonów różnych, zwróćcie uwagę, że oni są jakąś, jakimś ubóstwieniem sił natury. A to Baal jest ubóstwieniem burzy. Tak? Albo siły witalnej, którego yy, znakiem, której znakiem był byk. Tak? Baal to byk, tak? A szamasz, żebyśmy przeszli do innego y, y, grupy bóstw, szamasz to słońce, tak? Czyli widzimy, że, że robiono taką deifikację poszczególnych y, y, y, przejawów y, rzeczywistości, na którą patrzyliśmy. Jahwe nie jest na świecie. W takim razie on nie jest zupełnie... Takim Bogiem, tak? Przepraszam, zaraz do tego przyjdę, dobrze? Zaraz powiem. Bo to też bardzo ciekawe, ciekawe, pytanie, prawda? Drodzy Państwo, i chciałem tutaj przywołać, zanim przejdę do tego pytania tutaj Pani, chciałbym przywołać ten fragment o Jak to się nazywało? Na górze Karmel Eliasz walczył z bogami Kanaanu, prawda? Pamiętacie te sąd. dwa... Słucham? Sąd. sąd nad prorokami i nad bogami też Kanaanu, bo te nad prorokami to jest konsekwencja, że ich zamordował. Ale najpierw był sąd nad bogami Kanaanu, i można byłoby przyjąć taką interpretację, że właściwie Jachwę niczym nie różni się od Baala, tylko tym, że jest silniejszy i że w ogóle istnieje. Tak? Ale chciałbym, żebyśmy przyszli dalej, to 19 chyba rozdział tej Księgi Królewskiej. Królewskiej? Chyba Królewskiej? Nie, nie Królewskiej. To jest chyba Samuela Księga. Patrz, już nie pamiętam. A może dzisiaj po prostu jest taki pogoda taka... Powiedzenie króleska, ale to, no dobra, okej. Okay. Chodzi mi o dalszy tekst. O dalszy tekst mi chodzi. Kiedy przed Izabel Eliasz ucieka na pustynię, ucieka na południe, pod górę Choreb, tak, Czyli pod Synaj. I tam pod górą Choreb, drodzy Państwo, spotyka Boga. I zobaczcie, że ten, ten cały opis pokazuje, że, że Jachwę nie jest w ogóle utożsamiany z żywiołami. Przechodziła burza, nie burza, tylko ogień, tak? Bóg nie był w ogniu, czyli nie jest Bogiem ognia. Tak jak Kemosz na przykład, tak? Czy Moloch. Przechodziła burza. Bóg nie był w burzy. Nie jest jak Baal. Było trzęsienie ziemi. Bóg nie był w trzęsieniu ziemi. Ten fragment, drodzy Państwo, wyraźnie pokazuje. To jest, to jest zupełnie nie to. Jachwę nie jest tym, człowie, tym to człowiekiem, tą osobą, nie jest Bogiem. Takim właśnie jak, jak e, ci inni bogowie Kanaanu, bogowie, którzy, bo, którzy byli jakąś deifikacją tych wszystkich e, mm, sił przyrody. I to jest fragment, który na który tu się powołuje, to jest fragment, który pokazuje, drodzy Państwo, jak bardzo Izraelici odcinali się od tego, jak bardzo powiedzieli nie. To nie jest tak, żeby można było no właśnie tego Boga tutaj w jakiś sposób utożsamić. Te żywioły są na jego rozkaz, a nie są znakiem jego obecności. One są forpocztą, tak? Jego strażą, a nie nim samym, tak? Czyli słuchajcie, jak bardzo mocno oni to mówią, jak bardzo mocno oni to stawiają. I y, mamy też takie fragmenty, to zwłaszcza u Jeremiasza, y, gdzie mowa jest o tym, że Izraelici robili placki dla królowej nieba, tak? Czyli można by się e, jakoś tam domyślać, że chodziło o, o, o Asztartę, e, ale też e, Asztartę to była przez niektórych, jest utożsamiana z planetą Wenus. Tak? W związku z tym e, no, jest to jakieś ciało niebieskie tak? i Jeremiasz mówi, nie, to, to jest błąd, nie można oddawać czci, wojsku niebieskiemu, tak? Nie można oddawać ci y, słońcu. Nie można tego oddawać. Y, inny, ja zaraz wrócę jeszcze raz do Daniela, ale inny fragment, który jest też moim zdaniem tutaj jakimś y, y, przykładem na to, na to, o czym mówię, to jest to, jak pamiętacie, że... Y, poczekajcie, bo ja już zapomniałem, jak widzicie, to, to skleroza mnie bierze. Chodzi mi o to, że posągi bóstw prawda, zostały po prostu padły przed posągiem, przed, przed arką, tak? przed, przed e, znakiem obecności Boga. Tak? Co, to jest też jakimś przykładem tego właśnie, że Yahweh że nie jest tylko największy. On po prostu jest jedyny, tak? Nie ma innego Boga. On nie jest takim Bogiem, jak ci wszyscy, o prawda, tutaj, których tu widzimy, tak? I yy, zobaczcie Państwo, il, drodzy Państwo, ile jest tekstów, bardzo dużo tekstów, w których jest krytyka Bogów, że oni są z kamienia, z drewna, nie widzą, nie słyszą, trzeba ich nosić, Tak? I to jest pokazany, jakby no, bardzo mocno wyciągnięty wniosek właśnie z tego, że Jahwe jest nie na tym świecie, tak? Że on jest jeden, ale nie jest na tym świecie, tak? I to też jakimś jest, jakimś przykładem, jakimś ilustracją właśnie takiej, takiej rzeczy. Dobrze, to, to, to jest kolejny wniosek, który wyciągnęliśmy. Kolejny wniosek Pani pytała, że nie zostawiajmy bez odpowiedzi tego pytania. Jak jest z. Wszystko mi leci łącznie z wodą. Jak jest z tym słowem Elohim? Spójrzmy może najpierw gramatycznie na, na to prawda, słowo. Hebrajskie El znaczy Bóg. W liczbie mnogiej znaczy Elohim. To jest gramatyczne po prostu sformułowanie Elohim. Słucham? Bogowie w tym momencie, tak. Przy czym, jeżeli spotykamy w tekście hebrajskim sformułowanie Elohim na określenie bogów innych niż Jahwe, to zawsze jest napisane Elohim Acharim, czyli bogowie obcy, tak? Zawsze tak jest napisane. Nie ma nigdzie sformułowania Elohim jako sformułowanie do odniesienia do, do jedynego Boga. Znaczy, nie, trzeba ja powiedziałem. Chodzi o to, że zawsze jak jest odniesienie Elohim, to jest zawsze odniesienie do jednego Boga. A jeżeli są, ma być powiedziane, że to są bogowie obcy, to będzie Elohim, a tak? To już chyba się poprawiłem, mam nadzieję. Tak to, tak to wygląda. I teraz, stajemy zatem nie przed gramatyczną rzeczą, czy nie przed gramatycznym rozumieniem, bo wiadomo, że Elohim to są bogowie, tak? Ale dlaczego odniesiono do... Jahwe odniesiono słowo Elohim. I weźmy tutaj psalm ósmy, żebyśmy mieli też taką ilustrację. Mianowicie tam jest powiedziane, że uczyniłeś go niewiele mniejszym od aniołów. Tak to w naszym polskim tłumaczeniu jest powiedziane. Tak? Kim jest człowiek i właśnie uczyniłeś go niewiele mniejszym od aniołów. I w oryginale jest napisane, że uczyniłeś go niewiele mniejszym od Elohim. Czyli można by to tłumaczyć, gdybyśmy nie szli w kierunku, że Elohim to są aniołowie, to można by to tłumaczyć, że uczyniłeś, Panie Boże, człowieka niewiele mniejszego, niewiele mniejszym niż sam Bóg. Co jest do utrzymania? To jest jakaś teoria dobra, tak? Ale dlaczego ja ten ósmy psalm w, przywołuję? Dlatego, że z punktu widzenia tego, co już powiedziałem, że jakimś przejawem mocy Pana Boga są aniołowie, w związku z tym to, że tam jest użyte słowo Elohim, odnosi się do, do aniołów, tak? ale nie pojętych jako byty jakieś tam, tylko jako przejaw mocy Boga. Tak? Czyli jako Bóg sam. Niektórzy mówią, że to słowo Elohim jest po prostu takie, jest takim mówieniem w formie pluralis majestaticus, prawda, że my król mówimy, tak, my jakiś tam papież mówimy, my, tak. No dobra, no jakby ktoś chciał tak to spojrzeć na to, to a niech jest spogląda, bo nie mamy na to, znaczy dlaczego tak mówię, bo nie mamy na to y, argumentów. Jest to pewna hipoteza. Nie mamy argumentów ani za, ani przeciw. Wiemy, że tak jest, że to jakoś odnosi się do Boga. Powiedzmy, że jest to odniesienie do y, takiego majestatu właśnie Pana Boga. Ja bym osobiście miał to właśnie, z, jakoś w, wiązałbym to z tymi aniołami, tak? ale aniołami nie jako bytami, tak? Żebyśmy, drodzy Państwo, zrozumieli mnie. To nie chodzi o to, że teraz robimy angelologię i dlatego Elohim nazywamy Malachim, tak? Czyli te, te, a, tych aniołów nazywamy Elohim. Tylko chodzi o to, że to jest... Bóg przejawia swoją moc przez aniołów, przez jakieś właśnie te duchy, które przychodzą, posyłane są. W takim razie to są, To jest Elohim, tak? Czyli sam Bóg tak naprawdę. To, to tego samego Boga chodzi. Tak? I idąc dalej, można by zastanawiać się, bo to pojawiają się takie pytania, czy przypadkiem nie można by słowa Elohim używać jako proroctwa o Trójcy Świętej. Tak? Że mamy Trójcę Świętą, tak? Że jest tych bogów kilku, tak? czyli jest jeden Bóg, ale w trzech osobach. Więc drodzy państwo, nie możemy tak zrobić. Nie możemy tak zrobić. Dlaczego nie możemy tak zrobić? No bo w religii żydowskiej jest jeden Bóg, nie ma trzech bogów. Albo jeden Bóg w trzech osobach. To jest nie do przyjęcia. To jest nie do, w ogóle nie do zrobienia. Jesteśmy na płaszczyźnie religii żydowskiej. Nie można tam powiedzieć, że jest trzech bogów. Jest jeden Bóg. Koniec. Nie ma. Oczywiście, że jak już chrześcijanie się za to wszystko wzięli, a to chrześcijanom się wszystko jakoś tam wszystko układa, prawda? I dlatego sobie tak powiedzieli, że to, a może prawda, ten Elohim, to niech będzie tutaj taka, no, że o Panu Bogu, o Trójczy Świętej będziemy mówili, tak? Ale to jest interpretacja chrześcijańska. To, to nie mieszajmy jakby jak słów, tak? Znaczy, tych kręgów oddziaływania. To na pewno jest już chrześcijańskie. Natomiast dla tamtych ludzi, Elohim znaczyło Bóg, tak? Jeden Bóg. I to dokładnie Bóg, który jest e, m, e, taki, no, jakby ten aspekt boski w nim po, po, po, e, podkreślamy, tak? Akcja jest położona na to, że to on jest Bogiem, tak? I to jeszcze w takim du, dużym znaczeniu, bo to jest e, pluralizm, tak? Czyli jest liczba mnoga. W odróżnieniu od Jahwe, gdzie w tym słowie Jachwe akcent jest postawiony na istnienie, tak? na to, że on jest. Tak? To są dwa różne aspekty. Tak? To, to, to, żebyśmy nie, nie, nie, nie myśleli tych aspektów tutaj. Ale tak bym na to odpowiadał, na to pytanie, co z tym słowem Elohim, pokazując, że rzeczywiście no, to jest jakiś sposób wypowiedzenia. No, mówiliśmy o tych sposobach przejawy, Pana Boga, przyjawiania działania Pana Boga na ziemi, no to teraz bardzo dobrze to pytanie było o imię Pana Boga, no to proszę bardzo, mamy, mamy właśnie imiona Pana Boga, tak? I te imiona Pana Boga, zobaczcie, też mają, drodzy Państwo, mają swoje jakieś tam znaczenia, tak? To znaczy w modlitwach takich ty, który tam To znaczy hmm, bardzo często mówili przez ty per ty do Pana Boga. Ty, który coś tam prawda tutaj no, bo to jest modlitwa płynie z serca człowieka, więc to jest takie bezpośrednie odniesienie. Natomiast to pan przypomniał to słowo Adonai. To jest pan, władca, tak? Więc to jest zupełnie inny aspekt tego samego, tego Boga, tak? Także no, oni mówili o Bogu bezpośrednio, a jak już mówili mieli mówić o Bogu, to właśnie używali słowa Elohim, używali słowa Adonai, nigdy nie używali słowa Jachwę, bo to jest imię własne, więc oni nie mogą ogarnąć, bo jakbyśmy znali imię Boga, to byśmy ogarnęli istotę Boga, prawda? A to jest tylko tak, że Bóg nam się pokazał jako Jachwę, tak? na zeszłym naszym spotkaniu mówiłem o tych fragmentach yy, o Ojcu, prawda? Tzn. Tak mi się wydaje, mówiłem o Ojcu, że Bóg jako Ojciec. Nie mówiłem, a to jeszcze powiem, takim reutryty Zajasza. Bóg jako Ojciec, tak? Ale Ty Ojcem naszym jesteś i tak dalej, i tak dalej. Ale to są takie sposoby na pokazanie odniesienia, relacji między człowiekiem a Bogiem, tak? I wszystkie te Słowa, wszystkie te imiona, wszystkie te sposoby działania. Przyznajmy, są bardziej do zaciemnienia obrazu. Tak? Czy one pokazują aspekty tego obrazu. Tak? Kim jest Bóg? Nie pokazują nam całości Boga, bo nie mogą. Bo Boga nie ma na ziemi. Bóg na ziemi nie istnieje. Nie ma Go tutaj. Tak? Chyba dwa razy. W się, że dwa razy chyba są. Mhm. Skąd oni to wiedzieli? E, funkcjonowało, tak to powiedzmy, bo, bo y, to jest wiedza tajemna. Znaczy, tajemna w tym znaczeniu, że wszyscy nie chcą jej używać. W tym znaczeniu tajemna. Taka zakryta, tak? funkcjonowało to w ten sposób, że w jakimś tam momencie historii pewnie funkcjonowało normalnie, że to było imię Boga. Zwracano się Jachwę, który jesteś w niebie, prawda, tutaj działa i tak dalej. Ale z czasem, z czasem, z czasem, kiedy Izraelici w tej swojej rozwoju teologii dochodzili do tego, że jednak... Imię Pana Boga to byłoby tak, gdybym znał imię Pana Boga i używał imienia Pana Boga, to ja bym po prostu brał władzę nad Panem Bogiem, bo to na tym imię, imię polegało. tak? No to w tym momencie Izraelici przestali używać tego imienia. Używali go, używał go raz arcykapłan raz w roku, w dniu przebłagania przed arką. Wypowiadał imię Jahwe. Natomiast my znamy to imię z imion my w imionach mamy, tak zwanych imionach teoforycznych, tak nasze polskie Bogdan, tak od Boga dany tak, Ma, w, zawiera w sobie w imieniu jest imię Boga, tak dobrze, I Jeremiahu, to Jachu, to jest właśnie Jahwe. tak Isaiahu tak, tu było to, to imię używane i oni pewnie stąd znali to imię, tak? A arcykapłan jeden drugiemu arcykapłanowi, czy tam na ucho powiedział, jak to brzmi to imię i, i tam nie, i że się nie używali. Dotąd jak jest w Piśmie Świętym, w wydanym współcześnie hebrajskim Piśmie Świętym, oni używają, współcześnie Żydzi używają takiego znaczka, nie piszą tego świętego tetragramu j h w -H, tylko piszą J, J i taką tyldę robią na wierzchu, tak? I to jest znak, że to jest e, tutaj to imię, tak? Prawda? A co oni tu czytają? The Holy One, czyli święty, tak? I nie czytają niczego więcej. Więc mm, jak widać, oni się bardzo od tego separują, tak? O, no to jedźmy dalej. <gryzny> Nie było, tak? Wymawiano. Nie wymawia się H w języku hebrajskim, jeżeli stoi ono na końcu. Tak? Chyba, że... Przepraszam, jest tam patach furtivum. Czyli jest jakiś taki właśnie znak akcentowy, który pokazuje, że trzeba to H wymienić. Ale to na końcu tylko. Tylko na końcu. Natomiast w środku, tak? Oczywiście wymienia się. Wymienia się... A skąd się wziął tetragram? No nie wiem. Znaczy jest w Piśmie Świętym. No. Pan Bóg jakoś to napisał. Nie, nie wiem, no myślę, że jest jakoś tam objawiony ten święty tetragram. Tak? Znaczy no, nie mamy danych na ten temat, skąd on mógł się wziąć. Znaczy są jakieś badania na temat tego, że być może y, gdzieś na synaju w jakiejś starożytnej religii pojawił się taki... Właśnie takie słowo jo, albo ja, tak? pisane J a H. Tego właśnie H się tam nie czyta, albo J o H, tak? I to miałby być taki właśnie jakiś tam Bóg z tego synaju, tak? Gdzieś tam czytałem coś na ten temat, prawda, że tak to, tak to było. Ale jak to teraz u Mojżesza się zrobiło, no to ja przepraszam bardzo, to ja nie wiem. Przyznaję się do ignorancji. Nie mam pojęcia, bo tekst biblijny nic na ten temat nie mówi po prostu. Po prostu Jachwę mówi jestem, który jestem i napisz, powiedz Izraelitom, jestem, który jestem i nic więcej. No, jesteśmy na tyle, tyle mamy danych, tak? Nic więcej nie posiadamy tutaj danych, tak? No dobrze, to następne, drodzy Państwo, y Konsekwencje tego, co ja tutaj, o czym teraz mówimy. Boga nie ma na świecie, ale On działa na świecie, tak? To w takim razie rozumiemy, dlaczego kult jest bezpostaciowy. No bo jeżeli Boga nie ma na tym świecie, to co ze świata tego można mogłoby przedstawić Boga. Patrzcie, On nie jest Bogiem burzy, On nie jest Bogiem słońca, tak? On nie jest Bogiem, który, którego w jakikolwiek sposób moglibyśmy powiązać z czymkolwiek. Tak? On pojawił się w łagodnym powiewie, tak? Jak, jak tam ten Eliasz, pamiętacie? Jak Eliasz posłyszał łagodny powiew wiatru, to wyszedł sobie z tej jaskini drżąc cały ze strachu. Tak? Przy czym. Łagodny powiew wiatru nie miał nigdy w żadnej religii bóstwa, które by utożsamiało ten, ten łagodny powiew wiatru. No, nie było czegoś takiego. No. Więc zobaczcie, że mamy bezpostaciowy kult. I dlatego teraz Żydzi tak bardzo tępią kult. Tak? Taki kult jakichkolwiek rzeźb, obrazów itd., tak to, to dla nich jest to nie do przyjęcia. Tak? Dlaczego? No bo jest jeden Bóg, który nie jest na tym świecie i my Jego nie widzimy, nie możemy Go zobaczyć, dotknąć, sprawdzić. Tak? To w takim razie jak Go przedstawić? Jak Go przedstawić? Nie przedstawiać, po prostu. Nie przedstawiali tego Jakwe. zupełnie. No i dlatego mamy ten właśnie, taki właśnie kult. I to jest niesamowite u Izraelitów, że nie można Boga pokazać, tak? Przy czym to, co ja mówię, mówię o takim, no nazwijmy to ostatnim akordzie tej, tej religii żydowskiej, y, poniewoli babilońskiej, prawda? No bo y, przed niewolą babilońską, zobaczcie, drodzy Państwo, że istniały to Jozjasz zrobił, najpierw Ezechiasz, potem Jozjasz, król Jozjasz, zrobił jakąś reformę religijną, sprowadzając e, kapłanów Jahwe do Jerozolimy. Tak? On scentralizował kult w ogóle. Co to znaczy? Że przed Jozjaszem był kult Jahwe na wyżynach. No bo była ta baalizacja kultu Jachwy. Tak Tak samo jak Jachwę, jak Baala czczono, tak samo czczono, yy, czy próbowano czcić yy, Jachwę. Tak? I dlatego Jozjasz te wszystkie kulty, te wszystkie te sanktuaria zamknął. Jest tylko jedno sanktuarium, to, które jest w Jerozolimie. Nie ma innego. Tak? I jeszcze w tym sanktuarium nie ma żadnej steli, żadnego... Mm, mm, rzeźby żadnej, żadnego, nie wiem, obrazu jakiegoś. Nie, nie ma nic z takich, takich rzeczy, no. Ciekawą rzeczą, drodzy Państwo, jest to, że w świątej świątyni jerozolimskiej w którymś momencie, jeżeli mówimy już o obrazach, w którymś momencie stał ten wąż. Pamiętacie? Ten wąż, który tam był, prawda, miedziany, tak? Który został tam, jest wspomniane, że on stał, tak? Ale potem został zniszczony. Dlaczego właśnie? Prawdopodobnie, już nie pamiętam przez kogo, ale, bo, bo jest to enigmatyczne bardzo wspomnienie. Ale ważne jest, że on został zniszczony. Dlaczego? Bo właśnie chodziło o to, żeby nie mieć żadnego odniesienia postaci, jak, jakiegokolwiek obrazu. Koniec, nie ma nic. Tak. Ale to wynika, drodzy Państwo, właśnie z tej, tego spojrzenia, z tego konsekwencji. Jeżeli Bóg jest i On nie jest na tym świecie, to nie można go w żaden sposób pokazać. Nie mamy tego wyobrażenia, tak? Nie wiemy, co z tym wyobrażeniem tutaj można byłoby zrobić. No i drodzy Państwo, myślę, że warto by jeszcze. E, sięgnąć tutaj do, do, do takiego jeszcze jednego wniosku, tak? PZK No. On to usunął podczas kapskery wreszło się rozwój węża miedzianego, który został się włączyć, ponieważ hasz do tego czasu składamy mu ofiary kadzienne stosując go na Trudne słowo, tak, tak, tak. Też ja nie... E, to jest... Ja kiedyś, y, no, tak, tak, proszę bardzo. No właśnie, no to jest takie tam... I to jest jedna, i, znaczy druga wzmianka, bo pierwsza jest w Księdze Licz, prawda? Jak Mojże zrobił tego węża, tak? A tutaj mamy jakiegoś tego węża właśnie o... Albo jako przejaw obecności Boga, bo tego nie wiemy, tego nie wiemy, ale chodzi o to, że, że był czczony jakikolwiek inny obraz, tak? No więc koniec, nie ma tego obrazu. Już w ogóle nie, nie, nie robimy tutaj. No, z cokolwiek, czegokolwiek z tymi obrazami. Ale chcę, chcę pójść dalej. We wnioskach oczywiście, bo jeszcze nie, nie dalej w naszym wykładzie, bo to chwileczkę, bo musimy jeszcze trochę wniosków pokazać. Takim wnioskiem też, drodzy Państwo, z tego, o czym mówimy, jest też... Coś, co nazwałbym propagandą. Jak mówiłem, chcę wrócić do Księgi Daniela, więc wracam do Księgi Daniela. Zobaczcie, że jakbyśmy przeglądali Księgę Daniela, to w księdze Daniela, kto mówi o przede wszystkim, czyli taką zdobitnością jakąś, mówi o Jachwę. Nabuchodonozor, Baltazar, Dariusz. tak? Czyli kto to mówi? Cyrus. Kto to mówi? Poganie. I oni mówią, nie ma Boga poza Izraelem, tak? Jest tylko jeden Bóg, tak? Podobną myśl zawiera, drodzy Państwo, ten fragment z Elia Elizeuszem, kiedy on uzdrowił tego, czy nakazał uzdrowienie Syryjczyka Naamana, tak? Zobaczcie, że ten Syryjczyk Naaman daje taki bardzo dziwny tekst, a znaczy dziwny dla różnych ludzi, którzy to czytają, bo w tłumaczeniu może, a może w ogóle jest kiepsko rozumiany ten tekst, mianowicie, że dajcie twojemu, daj twojemu słudze tyle ziemi, jakie para wołów mułów unieść z doła, ponieważ twój sługa nie będzie czcił innego Boga poza Jachwę. Teraz, o jakiego sługę tu chodzi? No, o samego tego Naamana. Tak? Oni tak w ten czas mówili. To był taki sposób dworskiego wypowiadania się. E, a dlaczego na ziemi? Bo e, to była ziemia Jahwe, tak? Chodziło o to, że to była ziemia jakwe On musiał wziąć trochę tej ziemi jakwe żeby właśnie e, czcić tylko jakwe Dlaczego on miał czcić tylko jakwe Bo nie ma innego Boga poza e, Izraele. Zobaczcie, że tu widzimy propagandę, czyli... Jakoś takie pokazywanie, czy wkładanie w usta osobom, które nie, nie były Izraelitami, wkładanie w usta takiego takiej właśnie pochwały, jedności Jahwe, Jahwe jest jedynym Bogiem, nie ma innego Boga. Tak? Oczywiście, że te teksty są tekstami propagandowymi, czyli takimi tekstami no, pewnie trochę wymyślonymi, ale... Już samo to, że one istnieją, wskazuje, że, te, że to, to było dla nich czymś ważnym, żeby głosić tego e, jedynego jachwę. Tak? Przy czym tutaj trzeba by zrobić małe uściślenie, bo zwróćcie uwagę, że my w XXI wieku mamy e, zakodowane jakoś w kulturze naszej jest coś takiego, że są ludzie, którzy głoszą, ewangelizatorzy, tak? Idą i nie wiem, na rogach ulic stają i głoszą o Panu Jezusie. Dzisiaj widziałem naszych braci odłączonych, Świadków Jehowy, którzy też stali i mieli te swoje tam strażnice. Neokatumenat stoi i też głosi, prawda, na placach ulic. Teraz to się odbywa, bo to jest po Wielkanocy. Mamy takich bardzo wielkich ewangelizatorów, a to Jezus na stadionie, a to gdzieś tam inni, prawda, przyjeżdżają gdzieś. Patrzcie, jest ewangelizacja, tak? Ewangelizacja. Tak? To teraz, jakbyśmy sobie mówili o tej propagandzie, dlatego ja nie użyłem słowa ewangelizacja, tylko używam słowa propaganda, to bardzo proszę nie myśleć ewangelizacja. tak? To jest zupełnie co innego. To nie chodzi o to, żeby pozyskać nowych członków. To nie chodzi o to, żeby to taki zapał misyjny. Słuchajcie, bądźcie tacy jak my. Nie. Tylko uznajcie, że my jesteśmy najlepsi. To nie chodzi o to, żebyście wy do nas przeszli. Tylko chodzi o to, żebyście wy zobaczyli, że nie ma nic lepszego niż my. Tak? Potem, potem jest, ale to zupełnie inna dziedzina, Potem, potem jest stwierdzenie, że Pan Bóg przygotuje na tej górze ucztę z najwyborniejszego mięsa i win dla wszystkich narodów. tak? No ale w tym nowym królestwie mesjańskim, które właśnie będzie tak jak ta uczta, no to rządzą y, Żydzi, naród wybrany. A wszyscy inni cieszą się, że mogą być w tym królestwie. tak? To jest wyraźne, wyraźne rozgraniczenie i bardzo chcę to wyraźnie podkreślić. To jest wyraźna różnica tutaj. I nie jest to zapał misyjny. Nie chodziło o to, żeby kogokolwiek e, no, robić e, Żydem, tak? Bo można było się narodzić Żydem, tak? Oczywiście potem były takie różne tutaj sposoby, no i e, czy, czy pomysły. I byli na przykład Żydzi, którzy e, byli murzynami, tak? Byli tacy Żydzi. I mówią, że oni są tymi zaginione plemiona, dziesięć plemion, prawda, które zaginęły. Okej, okay, dobra, ale to jest jakoś w kulturze, jakoś tam to się pojawiło. Natomiast no, w tym momencie, jak jesteśmy na terenie Pisma Świętego, to musimy wyraźnie powiedzieć, to jest propaganda, tylko powiedzenie. Jest Jahwe on jest jeden, jedyny, najważniejszy. I nie ma innego Boga, Tak. I wszyscy ludzie słuchajcie, że jest jeden, jedyny Jakwe. Ale proszę dojść do tego pana. Syryjski generał, zrobiony z tronu, wziął już pierwsze ziemię, ale jak gdyby, myślimy, że jest dobrze, to jest propaganda. A co miał wziąć, skoro sami Żydzi nie mieli obrazu Jakwe? Jakby był posąg, to by sobie na tym dwóch zawodach. Nie, głos. ale. ale, ale aha, aha, w aha. aha, aha, aha. Jeżeli no to on może wziąć tylko, no co może wziąć? No, a on trzeba, albo a, no, a na tej ziemi, bo, bo, bo jeżeli, jeżeli że Bóg jest tylko na tej ziemi przedmiot. To znaczy, że można na tej ziemi, Bóg nie jest w tej ziemi, Bóg jest na tej ziemi można Boga czcić. Tak, ale, ale odpowiedzając na to pytanie, to nie jest tak, że ci. Znaczy, to jest propaganda. Dlatego, że y, on idąc tam gdzieś, prawda, i czcząc jachwę, pokazywał, że jest tylko jeden, jedyny Bóg, co jest propagandą. To jest propaganda. A co on tam mógł sobie wziąć, no to tam powiedzmy, no. Nie, nie wiem co. Niektórzy teraz przewożą z Ziemi Świętej takie małe kontenerki, prawda, jak się napisane Holy Air, prawda, także przewożą takie coś z Ziemi Świętej, taki... Y, y, y, Suwenir, tak? Święte Powietrze. No kamienie. Okej, okay, w porządku, ale to ja rozumiem kamienie, ale nie Święte Powietrze, no, Widziałem w Jerozolimie tak, niedaleko wejścia do bazyliki takie właśnie puszki jak po Coca-Coli, znaczy takie same jak od Coca-Coli. To w środku było Powietrze, no. No, Vazduchielina, da. No, ale drodzy Państwo, no, chcę pokazać, Żydzi się tym chlubią, tak? Jest jeden jedyny Bóg, tylko my jesteśmy tymi, którzy wierzą w jednego, jednego, jedynego Boga, tak? I to jest ważna, ważny element czy ważna sprawa dla Żydów, tak. Oni nawet za to potrafią oddać życie, tak? Co widzimy na przykład w powstaniach machabejskich na przykład, tak? I zobaczcie, że to jest dla nich ważne, tak, ta propaganda, właśnie, mówienie, jest jeden jedyny Bóg. Nie ma innego Boga. No to prawda, tylko nas jest w trzech osobach i to, jest ten, i to właśnie jest ten problem. I właśnie dlatego my nie jesteśmy Żydami. Prawda, to jest właśnie tak, to jest, myślę, że można by, ale to nie jest na, na wykłady o Piśmie Świętym, można by kiedyś zrobić taki wykład, czym się różni e, religia żydowska od religii e, chrześcijańskiej, przy czym żydowska religia w jej przedjudaistycznym e, okresie i religia żydowska w jej pojudaistycznym okresie, tak? Ale to nie jest Pismo Święte, więc e, nie wiem, czy organizatorzy będą chcieli w tym kierunku pójść tutaj. No za 6 lat może tak, tak, tak, tak, tak, tak. tak. No, to zobaczcie Państwo, no to jest dla nich, chcę podkreślić, żeby zakończyć, to jest dla nich ważne, tak, to jest dla nich po prostu ważne. Tutaj. Dobra. To może skończę już tymi wnioskami, bo zobaczcie Państwo, już tutaj mam prawie godzinę, mówię o, o, o wnioskach, tak, wyciągam wnioski z tego, że Bóg jest jeden, tak, i że nie jest poza światem i, i pokazuje tutaj, bo tu trzeba to pokazać, bo to jest, jeszcze jedną rzecz może dodajemy, że ten obraz Boga jest narzucony tekstom Pisma Świętego y, tym poprzednim. To znaczy, to jest z czasów poniewoli babilońskiej pogląd, tak? Ale on jest jakby wpisany, czy dopisywany tym tekstom, które były wcześniej, tak? W wielu miejscach. Dobrze, pójdźmy dalej, żebyśmy mogli w jakiś sposób tam się, y, no, zobaczyć tutaj. Pytanie o objawienie. Znaczy, bo wiemy, że jest. Bóg, Bóg jest jeden... Jest poza światem, cznimy go tylko w Jerozolimie i tak dalej, dobrze, post, kult bezpostaciowy. Dobrze, czy Izraelici w jaki sposób mówią nam po niewoli babilońskiej, że jest jakaś myśl rozwojowa, objawienia, tak? bo my mówimy o objawieniu, nie o monetyizmie, zwróćcie Państwo uwagę. Że tematem naszym jest objawienie Boga, a nie monoteizm. Monoteizm jest jednym z części objawienia Pana Boga. Otóż, drodzy Państwo, Żydzi Pisarze Biblijni próbowali dalej jakość tego Boga charakteryzować, jakość tego Pana Boga zrozumieć, jakość wyrazić Go. I mamy kilka jakby ścieżek takiego wyrażania. Pana Boga. Pokrótce, żeby tutaj już nie, nie, nie zamęczać Państwa za bardzo. Jedną z takich ścieżek jest ścieżka, na której mówimy o Panu Bogu, że jest ojcem. Tak? I tu mamy 60 pierwszy, drugi, trzeci, Na trzeci to na pewno, rozdział Izajasza. Tam jest taki fragment, który mówi o tym, że nie rozpoznaje nas Abraham. Jesteśmy ludźmi, którzy grzeszą, tak? ale to ty jesteś naszym ojcem. Odkupiciel nasz to twoje imię odwieczne. Czemu nam pozwalasz błądzić po bezdrożach? Ty jesteś naszym ojcem, a my twoimi dziećmi. Tak? Jest taki fragment właśnie u Trito Izajarza. Cóż ten fragment nam pokazuje? Co ci ludzie chcieliby nam powiedzieć o Panu Bogu? Tak? Jaką charakterystykę Boga tu zrobić? Otóż, zwróćcie uwagę, drodzy Państwo, że tu jest kwestia bliskości pokazana, ale takiej bliskości, która, którą można by porównać, do, czy wyrazić, proszę na to moje porównanie, które teraz użyję, proszę spojrzeć jak na każde porównanie. Ono jest też kulawe w jakiś sposób, ale chodzi mi o ten aspekt ojcostwa. Mianowicie mały synek tatusia zbił tatusiowi nie wiem, reflektor w samochodzie. Tak? Straszna sprawa. Co ten synek robi? Płacze, przeprasza, tak? Ale co robi? idzie się przytulić do tatusia. Tak? Dlaczego? Bo tylko na płaszczyźnie miłości, tak? tylko na płaszczyźnie jakiegoś odniesienia, relacji człowiek-człowiek. Ten młody człowiek może nabrać jakiejś siły, może nabrać, zrozumieć przebaczenie, może stanąć przed swoim własnym ojcem jako ktoś, kto jest jemu, no, kto ten ojciec nie odrzuci, tak? I, drodzy Państwo, coś takiego jest właśnie w tym sformułowaniu, w tym fragmencie, o którym tu mówię, z 63 tam, 3 rozdziału Izajasza, bo jest tam, drodzy Państwo, pokazane, że my jesteśmy grzeszni, ale to Ty jesteś naszym ojcem, tak? Czyli to nie jest tak, że Ty jako ojciec, jak będziesz nas karał tylko, a kiedy ojciec rozgniewany siecze, któż się do matki potopiekę uciecze? Tak? Przypominam, że tego w ogóle nie wolno śpiewać, bo to jest czysta nieprawda o Bogu. prawda? Ojciec rozgniewany siecze, tak? jeszcze do tego do Matki Bożej mamy się uciekać. A czy nie, w porządku, uciekamy się do Matki Bożej, ale nie dlatego, że ojciec rozgniewa, rozgniewaczył siecze. Tak? Drodzy Państwo, pokazane jest tutaj w tym fragmencie, pokazane jest, że, ludziom, że ludzie potrzebowali. Takiego właśnie obrazu Boga miłosiernego, obrazu Boga, który przebacza grzechy, tak? No i napisali o tym, tak? Napisali, po, pokazane jest to. Podobna sytuacja, Podobną sytuację widzimy, drodzy Państwo, tylko tam nie jest powiedziane o Ojcu, prawda? tylko o przebaczeniu, o miłosierdziu w XVI rozdziale Ezechiela, kiedy Pan Bóg mówi Izraelowi o tym, jakim On jest, tak, jak bardzo sprzeniewierzył się Panu Bogu. Pamiętacie, ten, ten fragment to jest fragment, który pokazuje przekleństwa. Ezechiela na naród, prawda? Z pochodzenia swego jesteś ziemnikana. No to już dla Izraelity to jest największe plekszeństwo, prawda? I okazuje się, że, że ta Izrael w porównaniu do tej kobiety, która jest niewierna, która, która uprawia nierząd, ta, prawda? Tutaj jest no, i Pan Bóg mówi abyś zamknęła usta swoje, kiedy Ci przebaczę, tak? Czyli zobaczcie, że ten to, to przebaczenie Pana Boga jest też tutaj, tak? I widzimy to w Piśmie Świętym. Znaczy Boga, który jest przebaczający, ale właśnie przebaczający tak jak Ojciec. Znaczy ktoś to wie lepiej, wie szerzej, wie jakoś tak dotykając wszystkich niuansów rzeczywistości, że On wie i dlatego przebacza, tak? Że on zna tę rzeczywistość i dlatego przebacza. Mamy także, drodzy Państwo, takie fragmenty, które się wydają być bardzo dziwne. Na przykład Zachariasza 12.10. Będą patrzeć na mnie, którego przebili i będą płakać nade mną, jak się płacze nad jedynakiem. Oczywiście w naszym tłumaczeniu Pisma Świętego jest tam napisane, że będą patrzeć na tego, którego przebili. Nie, nie, nie. Tam jest w oryginale. Będą patrzeć na mnie, mówi Jahwe. Będą patrzeć na mnie, którego przebili. Ciekawe. Co to znaczy, że Bóg aż się boję po żydowsku tutaj to powiedzieć, prawda? Znaczy, że Bóg przychodzi do człowieka i daje się zabić? Zara, to, to niemożliwe. Ale jednak taki tekst jest, tak? Taki tekst jest. Mamy także czwartą pieśń sługi Jachwę, drodzy Państwo. Zobaczcie, ten sługa Jachwę też cierpi żeby ktoś inny mógł żyć, tak? W jego ranach jest nasze zdrowie. I teraz, czy, czy możemy jeden tekst z drugim połączyć? A jak, drodzy Państwo, u Daniela, siódmy rozdział, przepraszam, kiedy y, Syn Człowieczy podchodzi do Przedwiecznego i wprowadzają go przed Niego i przyla, przybywa do tego Przedwiecznego, Syn Człowieczy przybywa na rumaku jachwę, czyli na obłokach, tak? przybywa, staje przed Przedwiecznym, tam nie jest powiedziane, powiedziane, że Bóg, tylko Przedwieczny i dostaje od Niego władzę boską. No, zaraz. To są teksty żydowskie, tak? To co, co nam chciał autor przez to powiedzieć? Zobaczcie, że on jakby w tych tekstach prowokuje Boga, żeby on był tutaj na ziemi, tak? Żeby on naprawił, wziął wszystko w swoje ręce i naprawił, tak? Wróćmy do Zachariasza. Mieczu podnieś się i uderz w mojego pasterza, tak? Zaraz, jak to w mojego pasterza. No. No bo jak można myśleć o tym, że Pana Boga przebodli? W przypisie jest napisane. W przypisie jest napisane. Ale ponieważ tłumaczymy z hebrajskiego, więc Żydzi tego też nie mogli przyjąć. I dlatego nie przyjęli tego, że to jest, że Pan Bóg że można przebić Pana Boga. Po prostu tak, to nie, nie przyjmowało. Pozostał ten tekst pierwszej osoby. Pozostał ten tekst pierwszej osoby, to znaczy, zależy gdzie, bo są takie odpisy, w której nie pozostał. To znaczy po prostu odpisując, kopista przypisał tak, jak chciał. Znaczy, zmienił tekst Pisma Świętego, no. czego nie wolno było mu dobić, no, Ale są takie odpisy, są. Są takie odpisy, no. Więc zobaczcie Państwo, drodzy, stajemy przed jakąś. No, tak? Ale to jest spojrzenie chrześcijańskie, tak? ten tego Powinien, ale no, proszę zapytać tłumacza, jeżeli jeszcze żyje. Prawda? Ja nie wiem, kto tłumaczył księgę Zachariasza. Natomiast, drodzy Państwo, no, dla, dla nas, dla chrześcijan. Wszystko w Starym Testamencie jest absolutnie proste, bo jest Jezus, tak? Ale my, to nie jest wykład na temat y, objawienia się Pana Jezusa, chociaż na ostatnim wykładzie, czyli tam, prawda, za miesiąc, będę musiał o tym chwilę powiedzieć, bo to też jest jakiś tam cykl rozwojowy tutaj, y, tego objawienia, ale, drodzy Państwo, no na razie jesteśmy w Izraelu, nie możemy wyjść gdzieś dalej, no. Także jest to taka sytuacja dosyć trudna. Trudna do interpretacji. Ale co ona pokazuje? Otóż ona pokazuje, drodzy Państwo, że jest jakaś relacja między Bogiem a człowiekiem. Chcę to mocno podkreślić. Relacja między Bogiem a człowiekiem. Relacja, która nie polega tylko na tym, że ja składam ofiarę. Relacja, która nie polega tylko na tym, że Bóg mi każe być taki czy inny, moralny, prawda, że mam iść jakoś tutaj zgodnie z prawem Bożym. Relacja, która nie polega tylko na tym, że moim obowiązkiem jest pójść do świątyni i złożyć tam baranka, tak? Zobaczcie, że zaczyna to być relacja, która jest relacją osobową, ale tak oso taką osobową relacją, w której ci ludzie chcą, żeby ten Bóg był tutaj na ziemi, tak? Żeby On nie był gdzieś tam w zaświatach, tak? Oni chcą jakby ten, ten przedział który można by pokazać na przykładzie świątyni jerozolimskiej. Jeżeli jestem kobietą, to ja w ogóle nie mogę dojść do tego świętego świętych. Nigdy, tak? Bo tam yy, tylko raz arcykapłan wchodzi, tak? I jest przestrzeń, tak? Między mną a, a, a Bogiem. A, a jest jakieś, jakaś, jakaś myśl w człowieku, dlaczego ten Bóg jest tak daleko? Dlaczego ten Bóg jest taki nieuchwytny? Panie Boże, Ty bądź z nami jakoś, tak? Ty jesteś naszym Ojcem na przykład, to, to też to pokazuje, tak? Albo właśnie Bóg, który jakoś angażuje się w rzeczywistość, jakoś, jakoś tu jest, no? To jest, ja zdaję sobie sprawę, że to, co ja teraz mówię, jest bardzo nieostre, ale taki jest tekst biblijny. <grywanie> znaczy, ja, ja nie, nie chcę jakby tutaj, rozumiecie, um, przeskoczyć tego wszystkiego, bo taki jest ten tekst tych ludzi. Oni po prostu tak ten tekst, w tym tekście, te teksty nam takie właśnie dali. Nie, da, nie dali nam innych tekstów, tak? Więc w związku z tym zobaczcie Państwo, że, jest, drodzy Państwo, że, że jesteśmy w sytuacji, w, których, w której ten, te, ta relacja do tego Pana Boga jeszcze bardziej wzrasta, tak? Jeszcze bardziej yy, no, umacnia się w tym, że ten Bóg jest kimś mi bliskim. Oczywiście proszę pamiętać, że ja mówię o pewnych tekstach, tak? To nie znaczy, że cały Izrael tak uważał. No, autor tego tekstu, tak? Czy jeden, czy drugi człowiek obok niego siedzący, tak? Więc ja tylko pokazuję, że takie rzeczy się, takie rzeczy się zdarzają, tak? Tutaj trzeba też wymienić coś, przynajmniej z nazwy, coś, co się nazywa Królestwem Mesjańskim. Bo zobaczcie Państwo, że w imieniu tego Boga, właśnie po to, żeby być bliżej, tak? W imieniu tego Boga przychodzi Mesjasz i On ma najpierw zniszczyć wszelkie zło, a potem zapoczątkować królestwo mesjańskie, królestwo no, idealne. Podam przykład, żeby znowuż to zilustrować i dać Państwu możliwość tu zrozumienia jakiegoś większego. Patrzcie, Bóg stworzył człowieka w raju, tak? Tam była absolutna harmonia raju, tak? E, no nie było zła, nie było czegokolwiek, prawda? Tam, co... To... Kto go rozwalił? Adam i Ewa, tak? Ten całą harmonię rozwalili, prawda, przez swoją grzech nieposłuszeństwa. Pan Bóg, Izajasza 7,14, a potem 11, Izajasza 11. Pan Bóg powołuje ruszczkę z Pnia Jesego, czyli znowu człowieka, który zapoczątkowuje stan, który jest identyczny z rajem. Wilk zamieszka wraz z barankiem, pantera z koźlęciem razem leżeć będą, wół ta, yy, lew tak jak wół będzie jadł słomę i tak dalej. Patrzcie, to są ten obraz i ten obraz. Obraz raju w dwóch miejscach jest, tak? I ten obraz raju pokazuje nam, że Bóg, ludzie mówią no właśnie, kiedy, kiedy my z tym złem sobie damy radę? Kiedy my z tym złem tutaj zrobimy coś, tak? Panie Boże, działaj! Panie Boże, bądź tutaj, tak? Czyli zobaczcie, że to jest takie jakby posu, przesuwanie tej granicy. Bóg jest oddzielony, Bóg jest, Bóg jest nieobecny, Bóg jest poza światem. A ludzie mówią, nie, nie, nie, nie. Panie Boże, ty bądź, bądź raz z nami, tak? Bądź bliżej, Widzimy więc, drodzy Państwo, że ten, ten, to myślenie o Bogu tak? Myślenie o Bogu jakoś się rozwija. Tak? Że to nie jest tylko takie właśnie myślenie, że tam co, to, co dostaliśmy, to już mamy. Nie. Oni dalej coś próbują zrobić, oni dalej coś próbują wymyśleć, oni dalej coś próbują zrozumieć. Nie bez pomocy Pana Boga oczywiście, prawda? Bo to ma być Boże objawienie. Więc Bóg przy pomocy tych pisarzy objawia nam kolejny jakby krok, kolejny moment. Bóg, który, ja, ja to tak bym powiedział, żeby tak to może ładnie spuentować, tak poetycko, Bóg tęsknoty, tak? Czyli Bóg, który, za którym człowiek już zaczyna tęsknić, ale nie dlatego, że on jest wielki, potężny i tak dalej, tylko ponieważ On jest osobą, to ja z Nim chcę być jakoś tak, no, rozumiecie, bliżej, tak? I teraz po mojej stronie będzie sied... na zdrowie, po mojej stronie będzie stał Bóg, to w takim razie będzie, ja już nie będę miał kłopotów, ja, człowiek, nie będę miał kłopotów, tak? I my, drodzy Państwo, widzimy, jak czy czytamy Pismo Święte, my widzimy tę właśnie narastającą tęsknotę za interwencją Boga. Nie wiemy, jak to ma się stać, nie wiemy, którędy ten Pan Bóg pójdzie, ale chodzi o to, żeby, ta, żeby zobaczyć tę tęsknotę do Pana Boga. Panie Boże, bądź z nami, Panie Boże, działaj tutaj, Panie Boże, pomóż nam. I to nie jest, drodzy państwo, zwróćcie uwagę, ja bardzo chcę mocno to podkreślić. To nie jest związane z na przykład prześladowaniami, tak? kiedy człowiek jest poddany jakimś torturom i tak dalej. Nie, to jest człowiek, który normalnie czci Pana Boga, żyje, ale on chce być bliżej tego Pana Boga. I taki Bóg właśnie, taki Bóg no nieobecny, ale tęskniony, tak? zostawia nam, Pismo Święte zostawia nam takiego Boga. Jakbyśmy tak właśnie przeszli przez całe, właśnie przeszliśmy przez całe Pismo Święte, to B Pismo Święte zostawia nam takiego właśnie Boga, tak? Boga, który, no, no, no, no, no, no mógłbyś przejść, no, tak? Bo, bo, potrzebujemy Ciebie jako Boga tutaj, jako kogoś, kto dzisiaj jest z nami jakoś blisko, jakoś tak, no, wspólnie, no. Jak to inaczej nazwać, powiedzieć? Jak mówimy o tęsknocie, uczuciach, to trochę trudno to wyrazić słowami. Może jakiś poeta by to jakieś ładnie wyraził. Ja nie jestem poetą, więc trochę mi trudno to, to wypowiedzieć, tak? Ale mam nadzieję, że Państwo to jakoś tak rozumiecie, że jesteśmy w takiej sytuacji, takiej trochę zawieszonej, tak? Niby czcimy Boga, ale, ale tak naprawdę ten Bóg jest taki, no, no, no, no, mógłbyś być bliżej, no, mógłbyś być bliżej, tak? Dobrze. O, o, o, to jest dobry przykład. Bardzo dziękuję. To jest dobry przykład Symeona, tak? Oczywiście tam możemy powiedzieć, że Duch Święty mu objawił, prawda, że zobaczy tego wesiara, ale to jest właśnie ta Gdzieś jest ta, ta właśnie taka, taka tęsknota za Bogiem, tym Bogiem, który no wreszcie, Boże, po, pojaw się, wreszcie stań, wreszcie no, pójdźmy dalej, tak, zróbmy jeszcze krok. To jest za daleko jesteś tej świątyni, tak? Ta odległość świątyni, tych poszczególnych dziedzińców jest, jest nie do przyjęcia dla tych ludzi. Oczywiście, jeszcze raz podkreślam, nie dla wszystkich. Mówimy o pewnej, pewnych pomysłach, tak? które tu się pojawiają, więc, więc to tak tutaj myślę, że warto byłoby to pokazać. Mamy także, w, i to będzie już ostatnia sprawa, bo ja, mówię, muszę się streszczać. Mamy, drodzy Państwo, jeszcze tutaj jedną rzecz, którą, którą wypada powiedzieć, przy czym... Wypada ją powiedzieć tylko dlatego, że ona w tym czasie mniej więcej powstała, bo jej w Piśmie Świętym nie ma. Tak? Otóż w tym czasie pojawiają się, drodzy Państwo, apokryfy. Tak? Czyli teksty, które nie weszły do tekstu Pisma Świętego. I jaki obraz Boga? To jest, one Te teksty powstały we wspólnocie izraelskiej. Często w diasporze, prawda, tutaj powstały we wspólnocie izraelskiej. Jaki obraz Boga pokazuje nam właśnie ten, te, te teksty, które są nie w tekście Pisma Świętego? Oczywiście już od razu możemy powiedzieć, że są to obrazy nieortodoksyjne. Tak? Znaczy, widzimy tu, że Izraelici no, też nie za bardzo w tą ortodoksją tam się trzymali, bo takie rzeczy wymyślali różne tam, prawda? Nie, że będzie trzech bogów, ale, ale różne rzeczy tam, prawda, pokazywali. I to, co jest ciekawe w tych tekstach właśnie yy, współczesnych Pismu Świętemu, ostatnich, yy, ostatnim yy, tekstom Pisma Świętego, yy, teksty apokryfów, pokazują nam Boga, który jest władcą świata, tak? jest władcą świata, jest sędzią, to też jest bardzo ważne, jest sędzią, który będzie karał wszystkich, tak? Ale ciekawą rzeczą jest, że jest królem. Który to król? Jak każdy król czasem nie wie, co zrobić. Tak, mówię o pokrywach żydowskich. Od V wieku przed Chrystusem, to trzeci, drugi, II, pierwszy, czasem trudno datować, prawda. Widzimy drodzy, panowie, drodzy Państwo, kilka takich apokryfów jest, w których Bóg jakby pyta, pyta swoich najbliższych doradców, a co my zrobimy z tym tutaj, prawda, coś tamtego. I Dlaczego to podkreślam? Dlatego, że w tym myśleniu żydowskim tak, nie było tylko to, co znajduje się w tekście Pisma Świętego, tak, ale były takie próby antropomorfizacji Boga. Tak, czyli taki Bóg, który jest Bogiem, takim. No, no, no jest. Tak, mnie to się kojarzy z Zeusem, tak? Niby wielki Bóg, tak? ale ma swoje słabostki, ale ma swoje pomysły, ale inni bogowie go tam, prawda, tutaj. Oczywiście nie w takim sensie w tych apokryfach jest to pokazane, ale jest Bóg, który taki jest no, bez mocy, tak? znaczy bez takiego y, wszechwiedzy, potęgi, On po prostu jest tym, który tak sobie no zastanawia się, co byśmy z tą historią zrobili, tak? I w ten czas powstają takie parafrazy, czy, czy interpretacje, a to Księga Jubleuszów, czyli y, y, nowa genezista, czy nowa Księga Rodzaju, a to Księga, y, późniejsza trochę, ale Liber Antiquitatum Biblicarum, czyli Księga Starożytności Biblijnych, tak? Więc to... Powstają takie teksty i te teksty funkcjonują w tamtym yy, środowisku, w tamtym społeczeństwie. Mówię to też dlatego, drodzy Państwo, żeby Wam pokazać, że, że te pomysły, co dalej z tym Bogiem zrobić, to nie, te, które znajdują się w Piśmie Świętym, to nie są jedyne pomysły, które są w Izraelu w tamtym czasie. Tak? Ale zostawiam to, bo ksiądz Mariusz będzie to mówił o apokryfach, będzie mówił co w przyszłym roku? za dwa lata. Bądźcie cierpliwi, drodzy Państwo, bądźcie cierpliwi. Dojdziemy i do tego, prawda. Ale, ale myślę, że to, to znaczy, mówię to dla pełności obrazu, prawda, bo, bo to jest bardzo ważny moment tutaj, tak, że, że to jest, że my wchodzimy jakby w tę, tę kwestię tutaj. Dobrze. Kończę już na dzisiaj, bo, drodzy Państwo, z tym wszystkim my stajemy u progów chrześcijaństwa. Tak? I żeby nasz wykład był w miarę pełen biblijny, musimy trochę o chrześcijaństwie powiedzieć, tak? No więc spróbujemy to zrobić w następnym naszym wykładzie. O. No dobrze, to, to tyle. Są jakieś może pytanka? Zrodzą się pytania, na pewno. Dobrze, dziękuję Państwu bardzo. Pomódlmy się chwileczkę, jeszcze podziękujmy. Panu Józefowi za ten czas, chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.